Witam wszystkich w kolejnym odcinku audycji Skóry, która jest kontynuacją, boczną kontynuacją spin-offem obiecanym w audycji o komiksie Fungae, gdzie zarzekłem się, iż po tamtym komiksie przeczytam poprzedni komiks Wojciecha Wawszczyka pod tytułem Pan Żarówka. I tę stronnicową cegłę dorwałem, która już nie jest w obiegu do kupienia. Przeczytałem ją i teraz będę opowiadał o lepszym komiksie niż Fungae. To był debiut Wojciecha Wawszczyka, aczkolwiek komiksowy, bo człowiek jest cały czas aktywnym i był już wtedy aktywnym rysownikiem, animatorem. Obecnie pracuje nad ekranizacją naszych polskich komiksów w postaci pełnometrażowego fil filmu o smoku diplodoku, a Pan Żarówka, podcast o panie Żarówce i jego rodzinie, nagrywany jest na tarasie w górach, co nie ma żadnego związku z dzisiejszym tematem, gdyż Powiedziałbym, że mamy tutaj do, do czynienia z komiksem Śląskim, ale o tym po intro. A odcinek ten sponsorowany jest przez wszystkich Śląskich patronów Audycji Skóry, którzy wspierają te audycje. I moją skromną osobę na Patronite łamane przez skóra.pl no, Patronite.pl łamane przez skóra, gdzie patroni mają dostęp do przedpremierowych wersji odcinków, do grupy, gdzie jestem na bieżąco i odpowiadam na wszelkie pytania. I dzisiaj właśnie coś, co miłośnicy komiksów przyjmą z radością, gdyż komiks ten, ja go teraz nie mam i, i sam go nie kupiłem, udało mi się go wyhaczyć w Bibliotece Krakowskiej, więc mogłem go przeczytać, gdyż to ma już, powiedziałbym tak, z 6-8 lat ten komiks ma, nie pamiętam daty produkcji, jestem, że tak powiem, w totalnej dziczy, więc nie mogę żadnych, niestety, sprawdzić wam danych polegam na swojej pamięci jest to komiks czarno-biały i może najpierw wytłumaczę pod jakimi względami jest to komiks lepszy niż fungae bo fungae mi się podobał ale przyczepiałem się do zbyt kartunowego stylu malowania postaci i nie wiem czy nazwałbym to przerost formy nad treścią ale rozrost formy był fungae i nawet powiem szczerze, że on mi się podobał. Ja chwaliłem i polecam ten komiks Fungae. Coś dla miłośników zieleni, lasów, haszczy, dżungli. Właśnie lasy mam wokół siebie. Ale jednak, jeśli chodzi o połączenie stylu malowania postaci do opowiadanej historii, czyli to połączenie formy i treści, pan Żarówka jest nie tyle, co bardziej dopracowany, ale jest lepiej wykoncypowany, bo Fungae na pewno jest bardziej taki Nolanowski, to jest, to jest taki Christopher Nolan w świecie komiksu. Tutaj każda plansza jest potężna, wielka, robić ma wrażenie, kolorystyka, rozmach, patos. Chociaż, czy do tej ogromnej scenografii Fungae pasują zabawowe troszkę takie no, kartunowe, ja to nazywam, postaci. No właśnie, a tutaj w panu żarówce wszystko do siebie pasuje i pozwala pędzić wraz z opowiadaną historią. Chociaż jest bardziej szkicowe. Chociaż te kadry są bardziej takie poglądowe. One nam mają przekazać ideę mają nam przekazać fakty o historii i na przykład, kiedy jednemu z głównych bohaterów zawija się stopa, bo jest rozprasowana ta stopa, to nie musimy mieć wielkiego powiększenia na obrzydliwie rozprasowaną stopę, tylko po prostu jest to zakręcona stopa, wiemy co się stało, tak? Nie przyglądamy się szczegółom, znaczy szczegółom się, chodzi mi o to, że jakby no, nie rozsmakowywujemy się w tej wizualizacji. Co fungae jest? Więc oczywiście są to dwa różne komiksy, jednak, jednak tematyka nazwijmy to tak takie rozrachunki z modelem rodziny trochę przewijają się i pewna taka psychologia postaci sprawdzenie, znaczy taka autoanaliza trochę wydaje się, że pan Żarówka jest komiksem autobiograficznym, mówię wydaje się bo pan Żarówka tytułowy jest artystą, który będzie robił jakiegoś rodzaju formę komiksu komiksu na niebie, będzie opowiadał historii, historię za pomocą swoistej, takiej laterny magiki wyświetlania obrazów i w tym się będzie sprawdzał dobrze, to będzie jego misja, będzie odnajdywał siebie jako artystę w tymże, co jest typowym autobiograficznym komiks motywem komiksiarzy wszystkich. Tak jak Adrian Tomine i Samotność komiksiarza, no to jest świetny, świetny komiks autobiograficzny, meta, meta o komiksie i o tym, jak powstaje komiks, o tym, skąd się bierze pomysł, żeby pisać komiks i malować komiks. No i samotność komiksiarza jest, jest rzeczywiście dla mnie takim troszkę wyznacznikiem tego meta, meta opowieści o komiksie, która to opowieść jest dosyć taka sama w sobie, powiedziałbym pusta pod kątem to jest negatywne słowo, pusta, ale ona jest taka powierzchowna, tak jakby... Nie, źle tu używam tego słowa. To jest tak jakby artysta, o, artysta zajmuje się sam sobą i opowiada o sobie. I to jest jakby puste dla tych, którzy nie są zainteresowani, nie są w temacie. Choć oczywiście te wszystkie aspekty obyczajowe, artysty, który chce malować komiksy i się chce w tym spełniać, one również mogą dotyczyć innych, ale jakby no to jest bardziej niszowy temat o tym autobiograficznym komiksiarzu. I podobnie jest z panem Żarówką, ale pan Żarówka jest w pewnych względach ciekawszy niż samotność komiksiarza. Jest surrealistyczny, groteskowy, absurdalny, komiczny, samotność komiksiarza też była komiczna. Nie wiem, dlaczego porównuję te dwa komiksy, chyba tak pędem rozmowy swojej, samego ze sobą, bo nie, nie planowałem tego porównywać. Więc przejdę może, zanim będę opisywał wam jeszcze tę kreskę czarno-białą, takimi maźnięciami, trochę rodem jak ze szkicu, ale to są pewniejsze maźnięcia. To, są, to jest grubsza kreska, to nie jest taki szkic ołówkiem, to jest taki szkic pisakiem. A w ogóle historia ta zaczyna się od czarnej kartki. I tutaj podobny motyw jak fungae. Czarna kartka, gdzie na środku widzimy jakiś promyk słońca czy żarówki. I tak, to jest światło pochodzące z żarówki głównego bohatera, narratora, który mówi nam, że jest żarówką i świeci. Kamera bardziej oddala się od tej latarni, gdzie ta żarówka jest przyczepiona i na dole są ludzie, których on oświetla swoim światłem. 600 stron. Bałem się takiego metrażu, ale dzięki właśnie dopasowaniu narracji i sposobu rysunków, czyta się to doskonale, szybko. Zaczynamy w rodzinie. No, ja nie znam biografii Wawszczyka, ale czytając ten komiks mam ogromne takie chęć powiedzieć, że to jest taki typowo śląski komiks. To jest taki, taki komiks o rodzinie, która jakby mieszkała w familoku jakimś, czy, czy w bloku właśnie takim typowym, czy to na Śląsku, czy może w Wałbrzychu, czy na Zagłębiu jakimś. Dziecko chodzi do szkoły, ojciec pracuje, matka również. Tylko od samego początku coś tu nie gra. Bowiem ojciec przychodzi właśnie do domu już z cytowaną, rozprasowaną nogą. Na co matka opiekuńcza zakręca mu tę stopę rozprasowaną? Wiecie, jak klauni mają takie zawijane buty, to ona mu zawija tę stopę, bo ta, ta stopa mu się rozprasowała tak gdzieś na trzy długości. No, nie da się chodzić taką rozprasowaną stopą. Więc ona mu robi taką sznurówkę, zawiązuje sznureczkiem stopę i już może iść do pracy. Ale zaraz, co to się stało? Otóż rozprasowała go, stopę rozprasowało żelazko. Dlaczego? O tym za chwilę. Bo matka musi iść do roboty. Matka musi iść do huty, pracować. Okej, okay. początkowo nie zadajemy sobie pytanie, po co matka chodzi do huty. Ale w międzyczasie widzimy, że ojciec dostał awans. Ojciec dostał wielkie, gigantyczne żelazko. Bo ojciec pracuje w pralni. Zajmuje się prasowaniem ciuchów. A matka w hucie zakłada taką wielką maskę spawalniczą jakby i przenosi surówkę. I tutaj właśnie jest to, co Wawszczyk analizuje i zastanawia się, bo ja tutaj nie wiem, jakie są wnioski takie obiektywne, które nam chciał autor przekazać, dlatego że jakby już zapomniałem, bo tydzień, tydzień temu skończyłem to czytać. Podoba mi się to właśnie, że my możemy się zastanawiać razem, razem na, na bieżąco, bo surówkę, no to zwykle matka powinna w takiej typowej śląskiej łopowieści pracować nie wiem, jako kucharka a ona robi surówkę ona przenosi surówkę w wielkich garach w hucie no, i, i widzimy, że tutaj będzie tragedia bo to wielkie żelazko rozprasowało teraz całego ojca i ojciec wraca do domu jako naleśnik rozprasowany jest jak koc, jak ręcznik widzimy tylko rozprasowane jego oczy znaczy widzimy taki naleśnik i na nim oczy i nos, jego twarz. Widzimy jego twarz tylko. W tym świecie przedstawionym postaci traktują to jako coś nie to, że normalnego, no bo to jest nieszczęście, prawda? Ojciec jest rozprasowany na naleśnik, trzeba się nim opiekować, trzeba go położyć na fotelu, rozstawić, żeby, żeby mógł sobie usiąść i popatrzeć w ogóle. Też nie, komunikacja z nim jest utrudniona. Ale oni biorą go do lekarza, jako no co się stało panie doktorze no i doktor oczywiście ma pretensje no jak pani mogła do tego dopuścić W ogóle no. taki typowy polski lekarz mówi do pacjenta zawsze że a po co mi tu pan przychodzisz z pierdołami a z drugiej strony jak ta babka się załamała to mówią no pan teraz dopiero do mnie z tym przychodzicie to teraz to już kobieta jest załamana nic się nie da z tym zrobić no, było wcześniej przychodzić. <śmiech> Zawsze cię opieprzy lekarz. W kontekście jakby obrazu, te, obraz tej rodziny zaraz zostanie uzupełniony o kolejną tragedię, czyli właśnie surówki było za dużo, matka się złamała, albo może załamała, bo sytuacja jest łamiąca. Ojciec naleśnik, syn w szkole jakieś tam problemy ma, Jakieś chłopaki niegrzeczne w szkole go trochę stresują, więc przychodzi do domu, prosi o kanapki, a wszechogarniająca tę rodzinę bieda nie pozwala im wręcz do absurdalnych poziomów jeść czegokolwiek więcej niż tam chyba kilka plasterków, nie wiem, szynki czy, czy sera i ojciec z matką muszą sobie odejmować od ust aby dziecko do szkoły wzięło kanapkę, którą musi oddać temu hacharowi. I matka się załamuje dosłownie i w przenośni, bo pewnego dnia bierze za duży kubeł surówki i złamie się, no łamie się do tyłu. Tak, taki jest złamany, tak jakby kąt prosty człowiek, nie, tak do tyłu. Na co lekarz mówi, no, no z tym się nie da nic zrobić. Kobieta się po prostu załamała. No, i, i, I powiem wam, że tutaj jest ta pierwsza, znaczy już druga korelacja z Fungae, ten bardzo specyficzny body horror, który tutaj idzie w stronę takiego właśnie absurdalnego humoru, rodem jak ze sceny z latającego cyrku Monte Pythona, gdzie czterech bogaczy paląc cygara na, siedząc na wiklinowych krzesłach, na jakiejś egzotycznej wyspie wspominają, jak to kiedyś było biednie w, w ich rodzinie i, i opowiadają i, i każdy następny tekst musi, by, musi przebić kolegę, tak? Więc jeżeli oni mówią, że jeden zarabiał centa tygodniowo, to drugi musi powiedzieć, że tam centa zarabiał raz na miesiąc, wracał do domu, jadł szczura, na co kolejny musi powiedzieć, że oni mieszkali w ogóle w jednej klicce i miał piętnastu braci ledwo co się mieścili, a ojciec wracał z pracy i, i prał ich tam mokrą szmatą. Na co e, czwarty mówi, że o, to, to były rary, to, to mieszkaliście w hotelu. My musieliśmy mieszkać tam na ulicy pod kartonem. A, a, oni tak przeskakują w tym dialogu Monty Pajtonowskim i mówi karton, luksusy. Ja mogłem tylko marzyć o kawałku kartonu. Mieszkaliśmy w jeziorze. No, i, tak, I tak się próbują przebić. Kto miał gorzej w życiu? I w pewnym momencie tego komiksu zdajemy sobie sprawę, że właściwie ta bieda w tym świecie jest wszechogarniająca i nie da się z niej wyjść w ogóle. To jest świat przesycony niekończącym się pasmem nieszczęść, który jest pokazany tak, tak w tak przerysowany sposób, że zaczyna nas to śmieszyć w pewnym momencie, bo oczywiście też tutaj brawa dla tego komiksu, że autor potrafi e, poruszyć też pewne wzruszenie w czytelniku, ale o tym może za chwilę, jak się ogrzeje, bo pomimo, że nie mam tutaj jakiejś wielkiej biedy, to zrobiło się zimno. <śmiech> Wracając, pardon za brak chronologii, bo jeszcze trzeba powiedzieć o głównym bohaterze. Dlaczego komiks nazywa się Pan Żarówka? Otóż pewnego dnia, jeszcze zanim matka się załamała, zabrała tego dzieciaka do huty, zobaczyć jak pracują. I kiedy on oglądał te wszystkie przelewające się kadzie, z jednej wytoczył się bombel jakiegoś metalu, i wleciał mu do gardła, on go połknął. I w tej scenie mamy tak zwany origin superbohatera pochodzenie skąd się on wziął? Skąd się wziął ten rysownik, który będzie potem malował nam ruchome obrazki? Ja to też wnioskuję, że to jest o wawczyku, ponieważ został animatorem a pan żarówka właśnie pokazuje ludziom ruchome obrazki. Matka bierze syna do lekarza, okazuje się, że w środku ten metal stworzył taką powłokę wewnątrz organizmu, która właściwie no, nic mu nie, nie, nie zrobiła, ale tam, jak w żarówce, Wolfram wytworzyła się taka spiralka. No i co z tym? No właściwie nie wiadomo, co z tym zrobić. No, no nie wiadomo, no, no. ale chłopak żyje, więc niech się pani nie przejmuje. Niech się pani nie załamuje. No i początkowo nie wiadomo, po co jest ten, ta spirala, ale wiemy, że jest to kluczowe dla komiksu. A wiemy, że jest to kluczowe dla komiksu, dlatego że komiks w formie czarnej cegły, co jest bardzo śląskie, chociaż te cegły śląskie w Familokach były, pomarańczowe takie, no ale to no czarne cegły też widziałem, też widziałem w Katowicach ten komiks jest pomalowany na czarno z każdej strony, tak? czyli yy, i okładka i strony z boku, z boku są pomalowane na czarno a wokół czarnej okładki przemyka ta spirala wolframowa taka, która jest na jakby złoto Genialny projekt na okładkę, a jeśli postawimy ten komiks obok innych grzbietem do widza, to zobaczymy, że pęka jedna z trzech tych nitek w środku żarówki. I wiemy też, że ten komiks będzie o tym, jak coś pękło w środku człowieka, głównego bohatera, pana żarówki. Ale najpierw, zanim dojdziemy do tych wszystkich przejść, to główny bohater odkrywa w sobie specjalną zdolność, jak superbohater. I wiąże się to z tym, że on chodzi do szkoły i że musi potem iść do wyższej szkoły i że odkrywa w sobie pewien talent, talent, który do nikomu nie jest potrzebny. Mianowicie, jak włoży palce do ściany, do gniazdka, do prądu, to zaczyna facet świecić. Więc wybiera się do szkoły artystycznej, gdzie chodzą same takie dziwadła, które mają umiejętności, z którymi nikt nie wie co zrobić, ale jest to szkoła, która właśnie e, szkoli takich ludzi, żeby oni to robili jak najlepiej potrafią na świecie. I ta szkoła się w tym specjalizuje. Więc no tutaj mamy... Mm, no super bohaterskie motywy, świetnie poukrywane. Ostatnio przypomniał mi się taki marvelowski, bodajże film pełnometrażowy o takich dzieciach, które odkrywają w sobie specjalne zdolności właśnie w takim specjalnym instytucie. Oczywiście jest to w sposób bardziej taki ukomicznione, bo na przykład jeden facet ma specjalną zdolność, że udaje wycieraczkę. No, ale to też jest w stronę takiej artystycznej interpretacji o tyle dobre, że, że on zapewnie zostanie aktorem, prawda, który ma za zadanie wcielić się w wycieraczkę przed drzwiami natomiast e, główny bohater zmaga się też e, właśnie z tą tragedią rodzinną e, gdyż musi się opiekować ojcem, który może z, łatwo zostać, no nie wiem e, wywiany, prawda e, no bo to jest to, to, to, ten ojciec właściwie siedzi na, te, na fotelu i ogląda telewizję próbują mu znaleźć jakąś pracę, no ale za bardzo nie wiadomo co zrobić e, w pewnym momencie wpadają na pomysł, żeby go może nadmuchać ten koc, no więc on jest taką piłką okrągłą. No i może się przemieszczać ten ten ojciec może się przemieszczać, aczkolwiek jest to utrudniane, no bo przecież piłka wiecie, nie ma żadnych nóg ani rąk, więc właściwie tak oni muszą bardziej ją przemieszczać. No ale ja jakoś tam jako ojciec ten nadmuchany koc w formie piłki próbuje znaleźć sobie jakąś robotę tam w kanalizacji w kanalizacji gdzieś rury próbuje zatykać. E, pomysły są naprawdę e, świetne, absurdalne i, i też e, to nie jest tak jak w Monty... To, to jest właśnie tak jak w Monty Pythonie, że ten absurd e, ma swój głęboki sens. <śmiech> Dlatego tym bardziej śmieszy, bo, bo jednak jest osadzony to w rzeczywistości. I chociażby te chorobę no możemy przecież interpretować w bardzo prosty sposób, jako czy to wypadek, jaki miała matka, no rzeczywiście wypadek, albo pewną niepełnosprawność, z którą cała rodzina musi się mierzyć, um, która to niepełnosprawność właśnie w rodziców, wpływa na psychikę tego dziecka, który, który, która jest obciążona coraz większym ciężarem tego, że spoczywa na nim odpowiedzialność nie tylko za własny rozwój, ale też łożenie i pracowanie na utrzymanie rodziców i, i pomoc im. I tutaj jest jedna taka scena właśnie jak, jak z komiksu superbohaterskiego, gdzie główny bohater chcąc pomóc mamie, złamanej mamie, chcąc jej dać taki wspornik z kółkiem, no bo ona ma cały czas kąt prosty, ona, ona do tyłu się złamała, nie? Kręgosłup jej się do tyłu złamał i ona musi mieć jakby te barki podparte za pomocą tego kółka, więc ona ma to kółko, ale to jakieś takie plastikowe, to już pękało wiele razy i on w pewnym sklepie odnajduje Tytanowe kółka. Ale go nie stać oczywiście na te tytanowe kółka, które będą wieczne. Między innymi jakoś tam chce sobie ułożyć przyszłość, znaleźć swoje miejsce w życiu i za pomocą tej artystycznej szkoły będzie w stanie świecić jak najlepiej. Przez całe dzieje komiksu obserwujemy właśnie, jak dorasta ten człowiek, jak znajduje swoje miejsce w życiu. I ta pozornie bezsensowna umiejętność, z której śmiali się z niego w szkole, zostaje wykorzystywana, a to właśnie do świecenia latarni, bo do tego zmierza ten komiks między innymi. Ale też on potrafi rozbawić pewnych ludzi tam w szkole. Mamy scenę imprezy w szkole, gdzie brakuje chyba prądu i on wkładając palce z jednej strony do gniazdka rytmicznie, łączy się z DJ-em, robi muzykę, tak? Taką, taką techniawę, powiedzmy, taką. Wkładając palce i wyciągając palce, czyli to raczej chodzi o rytm muzyczny, no więc wyobrażam sobie, że to jest jakaś taka forma techno-skocznego, gdzie sala klubu tańczy w rytm, jak on zagra, z czego on jest bardzo zadowolony. I ten pan żarówka tworzy ten rytm, i rysownik też nam tworzy rytm. I e, w tym komicie jest bardzo dużo takich prawie że genialnych pomysłów w formie komiksu stricte pod komiks tak? tutaj medium komiksu jest wykorzystane lepiej niż fungae, to znaczy no lepiej no. fungae to jest medium wykorzystane jakby tak bardziej jednokierunkowo a tutaj panżarówka skrzy od pomysłów i między innymi genialne sceny są pokazania muzyki w formie komiksu gdy, kiedy pan żarówka wkłada te palce, to ekran kadry dzielą się nam na różnego rodzaju same kwadraciki i bez żadnych dialogów widzimy, że ta muzyka pulsuje same, sam, układ, sam układ kwadratów na planszy widzimy, że staje się muzyką e, znowu w innej scenie, którą powiem wam dlaczego z punktu widzenia komiksowego jest ciekawa, to Napompowany ojciec staje się kulą, kulą, kulą i y, on właściwie staje się takim dymkiem, dymkiem komiksowym, okrągłym, w którym mógłby być wpisany jakiś tekst. No, trochę akurat żałowałem, że to nie zostało wykorzystane do końca, bo to dla mnie był też taki genialny pomysł, że właściwie jedna z postaci staje się okrągłym dymkiem. Wystarczyło tam namalować takie malutkie kuleczki, że on jest myślą u kogoś, albo on myśli coś. Ale i tak to skojarzenie się tam pojawia. Nie wiem, czy, czy, czy ja dobrze się wyjaśniam, ale ta postać staje się dwuwymiarowa po prostu. Ten ojciec napompowany jest płaski, znaczy yy, nie napompowany, jest kocem takim, tak? z taką ścierką, flakiem, flakiem, a napompowany jest okrągły. Ale okrąg, czy znaczy kule na dwuwymiarowym komiksie, jak pokażemy, to, to jest właśnie taki obłok. To jest taki no, okręg, który może być dymkiem. Dobra, jeszcze powtarzam. Idźmy dalej. Idziemy dalej do największego sensu tej opowieści, który też mi się skojarzył z komiksem superbohaterskim. Z taką dekonstrukcją komiksu superbohaterskiego. A może przeniesieniem tego komiksu superbohaterskiego w takie ramy obyczajowe, takiej, takiej zwykłej codzienności ratowania ludzi wokół, a nie ratowania świata i mas, i miast, i, i kraju gdyż kluczowym momentem według mnie tego komiksu i, i, i sens opowieści pojawia się wtedy, kiedy on poznaje swoją drugą połówkę jakoś chyba na studiach, czy po studiach. Kiedy my zaczynamy już wątpić w sens tej umiejętności pana żarówki, który właściwie no, grzeje i ociepla, on w pewnym momencie widzi, już nie pamiętam jak to wchodzi, widzi taką kulę kulę, zbliżającą się do niego kulę to jest jakaś kula z wełny, z włóczki sweter kula, nie wiem o co chodzi, teraz to mówię wam całkowicie wrażeniowo jak to wspominam już ten film w mojej wyobraźni komiks po komiksie i z tej kuli wychodzi głowa i okazuje się, że to jest taka wielka kula a właściwie to jest taki strój to jest strój superbohaterki, albo może antybohaterki, która kiedyś została włożona do lodówki przez rodziców. Pamiętajcie, bo w tym świecie no wszystkie, wszystko jest możliwe, te wszystkie takie cielesne. Odkształcenia, e, cielesne manipulacje, jak u Cronenberga, które mają swoje konsekwencje e, w przyszłości na psychikę głównych bohaterów, ale e, nie na samo ciało, bo samo ciało jest właśnie plastyczne i można przeżyć te wszystkie straszne e, fanaberie. Tutaj dziewczyna została wrzucona do lodówki za dzieciaka, została zamrożona i przez całe życie jest jej ciągle zimno. Ona ciągle odczuwa zimno, dlatego opatula się w wielkie swetry, jest kulą chodzącego swetra. I kiedy ona spotyka pana żarówkę, to my wiemy, że oni są odrębnymi dwoma biegunami i że pasują do siebie idealnie. I że, I że ona może się ogrzać w świetle Pana Żarówki. To jest tak wzruszająca scena. Piękna scena, która mówi nam, że ten cały absurd tego szarego, czarno-białego życia ma sens. W tych momentach, kiedy odkrywałem myśl stojącą za przetransponowaniem pewnych ludzkich przywar, na te takie dziwaczne cechy, czyli pewna artystyczna umiejętność na bycie panem żarówką albo, nie wiem, kobieca delikatność i typowa dla kobiet bardziej większa odczuwalność, zimna przetransponowana właśnie nie pamiętam jak miała na imię ta bohaterka jest to no, świetny pomysł, genialny i zaskakujący w swojej prostocie jak widzimy to rozwiązanie może trochę brakowało mi potem happy endu, bo, bo jednak to zakończenie, nie zradzając, no, czy oni za sobą będą dalej i będą tworzyć idealną parę, to przekonacie się sami. Ale też ta umiejętność powoli będzie maleć i będzie bardziej też może ujarzmiona i nie będzie tak fantastyczna, co w kontekście no, zwykłego życia też ma sens. Gdyż jeżeli wyobrazimy sobie jakiegoś rysownika, który w szkole potrafi namalować portret koleżanki, to wszyscy mówią jedno wielkie wow, będzie z Ciebie człowiek, to jest niesamowite i tak dalej, świetnie to robisz, no ale jednak trzeba jakoś zarobić na tę miskę zupy i na podpórkę tytanową dla mamy, więc powoli to się staje taką normalnością i te trzy nitki powoli zaczynają pękać i ten człowiek mniej świeci z czasem i też będzie miało to wpływ na dalsze losy na końcówkę komiksu ale szczerze mówiąc troszkę ją zapomniałem chyba dlatego, że czytałem coraz szybciej tę osta ostatnią część gdyż musiałem oddać książkę do biblioteki i wyjeżdżałem ale to może dobrze, bo nie będę spoilerował dzięki temu całość właśnie ocenię może po herbacie, o nie, nie ma już herbat i jest to no świetny komiks, 8 na 10 na pewno, ja bym może nawet, nie wiem czy bym dał 9 na 10 czyli takie arcydzieło powiem tak 8,9 na 10 w mojej skali tak bym dał bo może to jest troszkę za długie i może tutaj jest troszkę za dużo pomysłów, ale to już takie czepiarstwo. Ech, świetny komiks, naprawdę. Czuć, że facet siedział, oddawał siebie na kartki komiksu, malował. Czuć, że to jest wyobraźnia, pomysły. I właśnie ten obraz rodziny, który my postrzegamy, tak właśnie analizujemy, no trochę tak ta rodzina taka, która nigdy nie ma na nic, ta taka typowa polska rodzina, taka, że tu do pracy rano, o ósmej, że to, tą misją, że to tak styrać się, tak się zarobić, tak, tak, żeby się załamać w ogóle, że, że jedynym celem człowieka to jest ta praca, no to tutaj autor zastanawia się, czy, czy czy to nie jest takie podejście do życia trochę śmieszne właśnie, bo my się śmiejemy z tych postaci w pewnym momencie, jak ta matka ciągle na przykład dzwoni do tego syna i, i, i jedyne te ich rozmowy, które powodują w swojej konsekwencji to, że ten syn coraz rzadziej chcę odwiedzać swoich rodziców, to są, to są rozmowy typu, a jak tam, radzisz sobie, radzisz jako tako, my tu z ojcem sobie świetnie radzimy, ja, jakoś sobie radzimy, nie? a tam ojciec siedzi na tym fotelu i, i... Bo, bo, bo ma problemy z mówieniem przez to, że jest kocem jak tam sobie radzisz bo ja tu opiekuję się ojcem no dobrze, że się opiekuje ojcem, ale to wszystko właśnie jest skupione na tym przetrwaniu, co potem w zobaczymy, że po prostu to życie w rodzinie u Wawszczyka to, to po prostu jest ciągła walka z przetrwaniem. I ja czuję, że ten facet się musiał tym znudzić, tym ciągłym takim toporem, który nad głową ci wisi i ty musisz walczyć. Musisz coraz większe kadzie surówki w hucie przenosić, żeby wykarmić dziecko, aby kupić mu plasterek szynki. I kiedy widzimy to w takiej przesadzie, to nas coś jednocześnie i śmieszy, i wzbudza w nas refleksję. Polecam gorąco ten komiks. Rewelacyjny. Rewelacyjny, który niezależnie od tych detali, czy mi się jakieś podobają, czy wam, wam nie, to trzeba powiedzieć, panie Wawszczyk, moje gratulacje. szapoba. No i tyle na dzisiaj ode mnie, słuchajcie. Pan Żarówka. Bardzo dobra rzecz. Jest dzień, godzina 16. Wyruszam do lasu. Patronom dziękuję za wsparcie, bo mogłem sobie kupić tutaj figi naturalne, suszone na spacer teraz. I jakby był wieczór, to bym na nacisnął dźwięk nie Żarówki, tylko kontaktu, żebyście usłyszeli, jak się zapala. No ale tutaj... Tyle, tyle. Do usłyszenia w przyszłości, bądź do zobaczenia na moim kanale YouTube'owym Żarłok TV. Trzymajcie się ciepło.